Paweł Jasienica Rozważania o wojnie domowej Czyta Józef Duriasz Wydawnictwo Literackie Kraków, Wrocław 1985 rok Nagranie Zakładu Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie Rok 1986 Paweł Jasienica Lech Leon Beynar, wybitny pisarz, autor esejów historycznych i publicysta, urodził się w 1909, zmarł w 1970 roku. Ogromną popularność zdobyły mu zwłaszcza książki przedstawiające w syntetycznym ujęciu poszczególne okresy naszej historii. Polska Piastów, Polska Jagiellonów, Rzeczpospolita Obojga Narodów, Entuzjazm, a równocześnie ostra krytyka towarzyszyły każdej publikacji jasienicy. Historycy polemizowali z przyjętą przez pisarza zasadą personalistycznego traktowania dziejów. Rozważania o wojnie domowej, które oddajemy do rąk czytelników, drukowane były na łamach życia literackiego w czternaście lat po śmierci autora. Rozważania o wojnie domowej Strome uliczki wiodą w mieście Puzorz do zamku. Droga na jego dawny podwórzec zanurza się na chwilę w cień bramy wyciętej w podstawie wysokiego graniastosłupa wieży. Jedynego zresztą fragmentu obwarowań, który w stanie znośnym doczekał XX stulecia. Dziesięciu okrągłym basztom okalającym twierdzę powiodło się gorzej. Przetrwały już tylko ich obrosłe pnączami kikuty. Bastiony zdążyły się rozsypać, dziedziniec zaś przemienić w piękny park, zaśmiecony równie starannie, jak i wiele innych znacznie sławniejszych i bardziej reprezentacyjnych miejscowości słodkiej Francji. Ustawione między drzewami bariery świadczą, że terytorium tym włada obecnie tutejszy klub jeździecki. Ani jednego kawalerzysty nie widać, pieszych brak także, bez ludzi i cisza, Pogłębiana stłumionym dźwiękiem dzwonu siedemsetletniego kościoła świętego Jakuba, któryśmy przed chwilą oglądali w śródmieściu. Trafiliśmy do puzor w niedzielne południe. Może dlatego zatem tak pusto było na zamku rojno zaś na rynku, w pobliżu kościoła? Jesteśmy w Wandei. Statystyki pouczają, że 80% mieszkańców tego departamentu to katolicy praktykujący. Parę godzin wcześniej natknęliśmy się w pewnej wiosce na przeszkodę oryginalnej natury. Zatarasował nam drogę pochód wysuwający się z szeroko otwartych drzwi kościelnych. Najpierw szły dzieci grzecznie parami pod opieką zakonnic. Potem kroczył ksiądz w komży i stule. nim rosły młodzian w asyście dwóch dziewoi o typie raczej nadwiślańskim niósł potężny wieniec. Dalej płynął górą trikolor i dopiero posunęła uroczystym marszem cała chyba krzepiąco liczna parafia. Ani jedna postać nie miała wyglądu urzędowego, sami wieśniacy przystrojeni poniedzielnemu. Staliśmy, wygasiwszy motor, bo pamiątkowy krzyż, pod którym u wieniec miał zostać złożony, widniał tuż po drugiej stronie asfaltu i nic nie wróżyło rychłego odblokowania szosy. Z kolumny wysunął się jednak jakiś człowiek Ruchem ramienia pokazał, którędy można objechać. Spatynowana już poniekąd tradycja kartezjańska wytworzyła w tym kraju obyczaje, gdzie indziej dotychczas jeszcze nie nieodkryte. Pobożni parafianie z okolic Seryzei, którym nikt nie mógł urzędowo nakazać udziału w religijno-patriotycznej procesji, nie cieszyli się widać z pułapki, w jaką popadli tacy, co w porze nabożeństwa uganiają samochodem i nie zwracają uwagi na lokalne wprawdzie, lecz i narodowe zarazem rocznice. Czyżby aż nawyk tolerancyjnego traktowania postaw, zapatrywań i postępowania innych ludzi zabobonny lęk ogarnia przy wspominaniu o tego rodzaju zjawiskach. Oby tylko w złą godzinę nie powiedzieć, nie urzec, Namówiłem towarzyszy podróży do odwiedzenia Puzorz, ponieważ z nieodpartej potrzeby wewnętrznej zabrałem się do tropienia w Wandei pamiątek po tych czasach, w których i we Francji ze zdumiewającą doprawdy stanowczością próbowano szczegółowo uregulować mechanizm historii i naturę ludzką. Pewien rozczarowany filozof Wstreścił wzmiankowaną w poprzednim zdaniu tendencję w sposób ważny dla wszystkich chyba narodów i czasów. Bądź moim bratem, albo cię zabiję. Wszydził. Źle skończył, mądry szamfor. Próba samobójstwa nie powiodła mu się, lecz zmarł wkrótce z zadanych sobie samemu okaleczeń. Jest o czym rozmyślać i opowiadać, Wśród ruin zamku w Puzosz, 500 z okładem lat temu, był tutaj panem marszałek królestwa Gilles de Ré, początkowo towarzysz broni Joanny Dark, potem główny we Francji wasal Szatana. Nie wiem, czy prowadzono jakie badania pod murami Puzosz, w fosach pobliskich Tifosz, gdzie się znajdowała główna z siedzib marszałka odnaleźli kopacze znaczną podobną ilość kości dziecięcych noszących ślady zadanych na żywo tortur. Gilles Deray próbował uzyskiwać złoto składając diabłu w ofierze serca, krew, oczy i ramiona odznaczających się urodą młodzieniaszków. Uwięziony w masze kul znanym dzisiaj z produkcji godnej polecenia brandy Seguin Stracony został publicznie 26 października 1440 roku w Nantes. Skrucha, jaką wykazał, sprawiła, że powieszono go tylko, poprzestając na spaleniu trupa. Jednakże to nie czarnoksięskie tradycje wydały mi się najbardziej godne uwagi w Puzosz. Właściwym magnesem był dla mnie Niezbyt wysoki krzyż kamienny, wznoszący się w parku, zaraz na lewo od bramy wjazdowej. Na podstawie jego, noszącej formę trzech ustawionych na sobie pionowo walców, widnieje następujący napis. Souveneux des pour d'y pays. Dziwna ogólnikowość. Dziwna anonimowość w tym kraju, gdzie w każdym chyba kościele oglądać można kamienne tablice z dziesiątkami, z setkami nazwisk poległych w obronie ojczyzny żołnierzy parafian. Na południu masywu centralnego, w posępnej krainie Kos, niedaleko słynnej jaskini avant Armand wśród krajobrazu przypominającego miejscami spopularyzowane dzisiaj zdjęcia powierzchni księżyca, widziałem pomnik ofiar pewnej bitwy partyzanckiej i spowodowanej przez nią pacyfikacji regionu. Litania nazwisk o brzmieniu francuskim oczywiście, lecz także i hiszpańskim. Krzyż w Puzosz stoi na miejscu zbiorowej egzekucji. Jedna z rewolucyjnych kolumn piekielnych, Rozstrzelała tutaj 50 powstańców wandejskich. Także pacyfikacja zatem tyle, że znacznie wcześniejsza. Daty na krzyżu brak, ale to musiało się odbyć w roku 1794, w końcu zimy lub na przedwiośniu. Z oryginalnie wyzyskanymi wspominkami o tej epoce zetknęliśmy się już poprzedniego wieczoru w Partenii położonym na samym pograniczu Wandei Wojennej, znacznie obszerniejszej od dzisiejszego departamentu. Na karcie menu, którą nam podał patron restauracji, widniały informacje pozostające w pośrednim jedynie przywabiające niejako związku z zaletami kuchni i piwnic miejscowych. Oczekując, bardzo zresztą krótko na przystawki, można było się dowiedzieć, jak sobie w okolicach Partenii lub w nim samym poczyna w lat temu sto kilkadziesiąt biały de I jak na to reagował błękitny Westerman. I tak oto zwyczajna karta restauracyjna popycha od razu na właściwą drogę, skłania do rozmyślania nie tylko o problemach i strukturach, lecz także, a może przede wszystkim, o ludziach, o ich losach, nieraz bardzo z pozoru odległych, od jakiejkolwiek logiki. Dwudziestosiedmioletni, pobożny, stateczny, zadziwiająco zrównoważony, markis Ludwik Maria de Leskir, pewnej nocy jesiennej, skończył z ran w furgonie pobitej na szalone rzeczy porywającej się armii powstańczej. Pokaleczony okropnie, wyzionął ducha tak spokojnie i cicho, że jadąca konno tuż przy wozie małżonka niczego nie zauważyła. Rewolucjanista z krwi i kości, nieznający miłosierdzia, generał Franciszek Józef Westerman w kilka miesięcy po swych wandejskich wysiłkach i przewagach zakończył żywot w Paryżu pod nożem gilotyny. O niepewne dwa lata wcześniej szturmował on tam wraz z Sankulotami, Tillerie. Aż działał tu, w Wandei, wielką sławę zdobył i taki, co się poprzednio z trudem wymknął spod tejże gilotyny. Legendarny Franciszek Severin Marceau, dowódca Legionu Germańskiego, w którym obok Niemców służyli Polacy, Włosi, Szwajcarzy, rozmaici słowem entuzjaści, ideałów równości, wolności, braterstwa. Innym jednakże Chwalebną zasadą rewolucyjnej czujności przyjętym wyznawcom tych samych haseł nie wystarczyło widać męstwo i poświęcenie, którymi się Marceau był już popisał podczas obrony Verdun przed Prusakami. Oskarżyli go o zdradę, zamknęli, uparcie żądali kary śmierci. Ułaskawiony szczęśliwie w maju przybył Marceau do Wandei, traktował powstańców ludzko, i w tym samym jeszcze 1793 roku zadał im decydujące klęski w polu. W trzy lata później zmarł z ran odniesionych na wschodnim froncie w bitwie pod Altenkirchen. Wódz austriacki arcyksiąże Karol osobiście złożył hołd zwłokom rewolucyjnego generała, który za króla osiągnął sam szczyt kariery wojskowej, dostępnej mieszczaninowi. Był Wachmistrzem Kirasierów. Wątpić wolno, czy za króla sam Napoleon Bonaparte miałby zapewniony coś więcej niż stopień kapitana. Od kandydata na oficera żądało się wylegitymowania z czterech pokoleń szlachectwa. Taki próg mógł owszem przekroczyć człowiek, którego dziad zaledwie wyjednał księcia toskańskiego dokument stwierdzający przynależność familii do herbowych ale najwyższe stopnie zarezerwowane były w armii monarszej dla dziedziców o wiele wspanialszych patentów. Rewolucja zmiotła te przegrody. Mówi się słusznie, że zapewniła ona awans mieszczaństwu. Ówcześni publicyści wywodzili otwarcie, iż dobrym obywatelem może być tylko człowiek zamożny. Wszystko to prawda. Lecz wśród marszałków Napoleona byli tacy, co się wychowali w rynsztokach Paryża, po cudzych stajniach lub w rodzicielskich izbach rzemieślniczych. Żadna formuła nie obejmuje bogactwa rzeczywistej historii. Kłopi wandejscy uznali i przyjęli rewolucyjną zasadę równości wszystkich ludzi. Do udziału w swej kontrrewolucji zaprosili, moralnie przymusili poniekąd okolicznych ziemian dawnych oficerów Ludwika XVI. Lecz wodzem powstania wybrali jednego ze swoich, Jakuba Catelino, czterdziestoletniego przeszło wieśniaka z Pen en wzorowego ojca pięciorga dzieci. To on właśnie, cnót wszelkich pełen święty z Anżu, 10 marca 1793 roku porwał kumów do czynnej walki przeciwko wykonaniu dekretu konwencji narodowej o pierwszym w historii Francji i Europy powszechnym, obywatelskim poborze do wojska. Całe państwo miało dostarczyć 300 tysięcy rekrutów, wylosowanych z pomiędzy znacznie większej liczby poborowych. Bande'a winna była dać 4 tysiące ludzi. Same represje popowstaniowe Kosztowały ją bez porównania drożej. Poległych w boju nie sposób zliczyć. Wojna domowa zaczęła się w roku 1793. Dokładnie w 20 lat później pokonana armia cesarza Francuzów zaczęła ustępować z ziem niemieckich, cofać się ku własnym granicom. Kończyła się jej wielka przygoda, której scena rozciągała się od Egiptu i Portugalii po Tarutino, położone nieco na wschód od Moskwy. Po dziś dzień trwa sława epopei, lecz i to pamiętać warto, że u samego jej początku przytrafił się zbrojny, ofiarny i bardzo krwawy protest znacznej liczby Francuzów przeciwko służbie w wojsku francuskim. Nie jeden z młodych Wandejczyków, co polegli w masakrach pod Cholet, Mains, czy Saweni Mógłby doczekać szlif oficerskich lub generalskich nawet, pruskiej Iławy albo Borodina i tam dopiero ducha wyzionąć nie ze szkodą, lecz z pożytkiem dla ojczyzny. Historia nie grzeszy nadmiarem logiki w potocznym tego słowa znaczeniu. Posiada własną i stosuje się do niej w sposób rygorystyczny. W tym samym marcu 1793 roku poruszyli się również chłopi bretońscy. Ich także wzburzył dekret o poborze. Zgromadzeni przed swymi prastarymi kalwariami protestowali w imieniu prawa. Akt zjednoczenia Bretanii z Królestwem Francji ogłoszony w roku 1532 za Franciszka I stanowił, iż żaden z mieszkańców księstwa, nie może bez własnej zgody być pociągnięty do służby poza jego granicami. Zgromadzenie konstytucyjne skasowało te omszałe przepisy i już w styczniu 1790 roku podzieliło Francję na 83 departamenty. Postanowienie to liczyło sobie jednak 3 lata zaledwie, wspomniany zaś akt Unii 261. Zbyt lekko potraktowaną wymowę tych oraz wielu innych całkiem realnych faktów. Swoista logika historii została poważnie obrażona. Badacze naukowi odrzucili stare, zacietrzewione poglądy, przestali uważać powstanie za skutek machinacji niezaprzysiężonych księży oraz monarchistycznej szlachty. Uznali je za dzieło rzetelnie ludowe. W nieotwarty sposób przemawia statystyka. Połowa wyroków śmierci wydanych w dobie terroru odnosiła się do Wandei i Bretanii. 2% ofiar należało do szlachty i tyleż do kleru. 6% do mieszczaństwa. 48% skazanych to chłopi. 41% rzemieślnicy i proletariat. Lud na pewno przeważał, lecz po niewłaściwej stronie. Napoleon komentując proklamowane przez rewolucję hasło równości stwierdził, że wojska wandyjskie same były podbite przez tę wielką, zwyciężającą we Francji zasadę, przeciwko której walczyły każdego dnia. Czyniły to przy tym w sposób, który zaskoczył wszystkich. Niechże powiedzą generałowie, którzy odbyli tę okropną wojnę wandejską, czy Prusacy, Austriacy, żołnierze ze szkoły księcia de Nassau i Fryderyka są równie straszni jak ci okrutni i nieulękli strzelcy z Bokago i Loru, żalił się Tiro, niemiłosierny pacyfikator kraju. Kontrrewolucjoniści wynaleźli metodę walki typowo rewolucyjną jeśli termin ten oznaczać ma ludowość. Żołnierz ówczesnej armii regularnej bił się w szykach ścieśnionych, zwartych. Ładował swój solidny karabin na rozkaz i na tempa. Powstaniec nacierał w luźnej tyralierze, potrafił w biegu nabić flintę. Wprawny, nawykły do oszczędzania prochu kłusownik nie strzelał na oślep. Gdy błysnęły ląty mozolnie wyrychtowanych dział. Roja atakujących chłopów padały na ziemię, przywierały do niej płasko. Kartacze przelatywały górą, na kananierów zwalał się rozwścieczony tłum. A jeśli przypadkiem zawiodły plebejskie chytrości i podstępy, buntownicy znikali w zgrzebnym labiryncie swej ziemi. Umiejętność wyzyskiwania terenu osiągnęła u nich szczyty doskonałości. Wierzyć się nie chce, lecz trzeba. Naoczni świadkowie stwierdzili, że w przymorskim mare objuszony strzelbą i sakwą krajan umiał lekko przesadzać otyczce kanały szerokie na 30 stóp i więcej. Dna tych wód były bagniste, brzegi grząskie. Generał Tiro narzekał na drogi miejscowe biegnące w wykopach i mało co szersze od osi wandejskiego wózka. Twierdził ponadto, że na tej glebie, jego zdaniem urodzajnej i tłustej, chwasty, wszelkie pasożyty roślinne osiągają nadnaturalną wybujałość. Co do dróg, wiele się od tamtych czasów zmieniło. Szosy są dobre, lecz roślinność przy nich tak nieraz bujna, że trudno niekiedy obserwować z samochodu roki krajobrazu. Zielsko obrasta pobocza niczym dodatkowy gaj. Przewodnik turystyczny uprzedza lojalnie, że na szczyt wieży kościoła w miejscowości saint michel mont wiedzie 197 stopni. Warto jednak pokonać ich krętość i ciemności, wdrapać się na galeryjkę u stóp olbrzymiej figury Archanioła. Świątynia stoi na szczycie wzgórza wznoszącego się na 285 metrów ponad poziom wcale już niedalekiego morza. Dopiero stamtąd, z wąskiego kamiennego balkonu zobaczyć można tę samą wandęę, która pochłonęła, unicestwiła tyle sił zwycięskiej rewolucji. Oglądany z tej wysokości kraj spłaszcza się, słabo znać sfalowanie ziemi. Jakby na ogromnej, plastycznej mapie widać za to fantastycznie bogatą sieć dróżek, miec zwłaszcza. Każdą z nich znaczy bowiem ciemny wałek żywopłotu, gęsto przetykanego starodrzewiem. Każde pulko ogrodzone, zamknięte, zasłonione, ze zbitych pasm krzewów, przez które przedrzeć się można tylko za cenę zdartej skóry, wyrastają jeszcze częstokoły pni. Lasów w Wandei niewiele, drzew za to nieprzebrane mnóstwo. Kilka miesięcy po zwiedzeniu saint michel Merkir zająłem się studiowaniem raportu generała Tiro. Jest to kraj bardzo pocięty, chociaż nie ma dużych rzek, bardzo nierówny, aczkolwiek brak gór i bardzo pokryty mimo małej ilości lasów. Pola są tu pootaczane mocnymi żywopłotami, zasadzonymi na brzegach rowów, Drzewa rosną częstokroć tak, że tworzą palisady. Jakże tu uszykować się do bitwy, skoro nierówności terenu, płoty drzewa i zarośla pokrywające powierzchnię nie pozwalają widzieć dalej niż na pięćdziesiąt kroków. Nikt nie twierdzi, że nic się w Wandei nie zmieniło podczas najświeższych lat stu kilkudziesięciu. Znać owszem wielki postęp. Puzorz zafundowało sobie elektryczność jako drugie miasto we Francji zaraz po Paryżu. To co dziś widać z wieży należy pomnożyć przez dwa albo i trzy by ocenić należycie generalskie biadania. W biały dzień Thirot i jego ludzie nie widzieli dalej niż na pięćdziesiąt kroków. Nie mogli też wiedzieć, że skrzydła wiatraka, ustawione jak Krzyż Świętego Andrzeja, sygnalizują spokój. Krzyż prosty wzywa wojowników na zbiórki. Pozycje pośrednie obwieszczają alarm lub jego odwołanie. Za to Wandejczycy w najciemniejszą noc radzili sobie świetnie. Oni na pamięć wiedzieli, którędy można przejść lub podleść. Znali wszystkie zakamarki i zasieki. Byli z tego kraju. To znaczy z takiej francuskiej dzielnicy, w której i dziś jeszcze zobaczyć można strzechy. Nad samym Atlantykiem w Croix-de-Vie zatrzęsienie ładnych aut, turyści, aczkolwiek to dopiero połowa maja. Ciekawsze było to, co się obserwowało po drodze. Im bliżej oceanu, tym więcej małych, ciasnych domostw. Drzwi i jedno okno Oto cały fronton siedziby. Ku północy, w okolicy Beauvoir, rozciągają się najsmutniejsze krajobrazy, jakie dane mi było widzieć we Francji. Gdzie się tylko ląd nieco podnosi, tam ładniej. Miasto Pornik, ze swym przyczajonym u wejścia do portu zamkiem, który też należał Ongi do marszałka Gilles de Ré, jest śliczne, ale niskie tereny, Wydzierane morzu od czasów Henryka IV posępne. Zdarzają się obejścia malutkie, z zewnętrznego wyglądu nędzarskie. Ani drzewka przy nich, ani krzewu. Wandea jest uboższa od wielu innych departamentów Francji. Tak samo było w XVIII stuleciu. Przodkowie ludzi do dzisiaj mieszkających pod strzechami podnieśli oręż przeciwko rewolucji głoszącej wojnę pałacom, pokój chłopom. Francuzi z niemałym zapałem skoczyli do gardeł innym Francuzom. Na szczycie wieży są michel Merkir. panie musiało burącz przytrzymywać kapelusze tak wiało od strony zachodniego horyzontu, który przedstawiał się naszym oczom w postaci nisko i szeroko rozciągniętego pasma siwej mgły. Gdy powietrze jest bardziej przejrzyste, Widać stąd pewnie Atlantyk. Wiatr i ocean stanowiły nadzieję powstańców. Wandyjczycy nie poprzestali na zaciekłej walce we własnych parafiach. Przedsięwzięli jedyną w swoim rodzaju straszną w przebiegu i tragiczną w skutkach wyprawę, mającą na celu zdobycie portu, do którego mogłaby wygodnie zawinąć flota wojenna króla Anglii. Pierwsze, znaczniejsze osiedle zdobyte przez powstańców to miasteczko Maszekul położone w strefie przymorskiej. Wojsk regularnych nie było wtedy w Wandei prawie wcale. porządku pilnować miały milicje republikańskie oraz Gwardia Narodowa. Udawało się im to, dopóki wrzenie wśród chłopów objawiające się wyraźnie już na długo przed ogłoszeniem poboru nie przybrało rozmiarów powszechnego pożaru. W sierpniu 1792 roku dość łatwo odbito miasto Bresir, częściowo zajęte z nienacka przez doraźnie zgromadzonych zbrojnych w kije i dubeltówki wieśniaków. Wzięci spośród miejscowej ludności zakładnicy zostali rozstrzelani. Pozorny spokój powrócił. Komendant Maszekul Poległ w walce. Większość jego podkomendnych wolała ratować się ucieczką. Palami położenia, dyspozytorami życia i śmierci stali się teraz powstańcy, zwłaszcza zaś ich przywódca, niejaki Sushi, poprzednio oficjalista dworski. Pośpieszył on uformować specjalny komitet mający na celu wymiar sprawiedliwości, pojmowany jako skazywanie każdego, kto myśli lub wydaje się myśleć inaczej, niż wyrokująca władza. Trudno przemilczeć tę okoliczność, że Sushi zapoznał się ze wspomnianą metodą w Paryżu, gdzie przebywał podczas głośnych rzezi wrześniowych 1792 roku. W prowincjonalnym Maszekul powtórzono wzory stołeczne, tyle że przy akompaniamencie innej melodii politycznej, Ksiądz zaprzysiężony oraz sędzia pokoju zginęli, krzycząc uparcie, niech żyje naród. Tłum zdobywców miasteczka był upojony, niech żyje król, precz z narodem. Wysokiemu urzędnikowi, do którego sushi żywił osobistą animozję, odpiłowano przed straceniem obie dłonie. Rozważania o wojnie domowej. Taśma pierwsza, koniec ścieżki pierwszej.